Czasem, by tu z Ty prosto przeslasę, tu jadę lewym pasem O Zasady w pasek, Jakbym tam trzymał kasę Nie dowiesz się gdzie, ale byś chciał wiedzieć jak grać facet Tak, o biorę to co potrzebne najbardziej Na trasę skarbia, makaron to ma być al dante Jak chcesz to złowie, dzisiaj piątek to na ryby I tak kończy się po słowie, bo poszedł na grzyby no on przecież nie słucha wcale A wszyscy spięci stoją jakby przy konfesjonale No doskonale, teraz mogę przemawiać No dawaj, nagle zmuchnęło mi paraba. Nie zawsze pomyśli, ale wiedzą po co przyszli To perfekcjoniści, tylko brakuje liści Nie zawsze pomyśli, ale warto coś zaznaczyć Spontaniczne akcje od to! Nie zawsze pomyśli, ale wiedzą po co przyszli To perfekcjoniści, tylko brakuje liści nam Nie zawsze pomyśli, ale warto coś zaznaczyć Spontaniczne akcje od kaczko. Parę minut potem, aby nie stać z kłopotem A taki często bywa szczególnie jak zapisz potem Czy tam zapisz grosze? Czy Zawita z Filipem A weź tylko nie pierdol, no bo przecież żeś sam przyszedł I dobra, teraz masz tutaj biznesmena Chodź chcę sprzedać tylko w cenie dwa razy in mniejszej odczucia Ja to olewam i mnie to nie obchodzi Idę sobie na spacer To z gipsem rozchodzić A słowa bolą czasem Bardziej niż lewy śierdza Szczególnie z grubasem ludzie miejsc No co ty chcesz Więcej już chyba się nie da Wystarczy na dzisiaj No to się ma. Do widzenia Nie zawsze pomyśli Ale wiedzą po co